Rebel Bubble Ensemble i Lingon Lingon za nami. 23 minuty zostały do godziny 22, a wysłuchacie Alt Culture, czyli alternatywnego kulturatora. Wracamy do was po przerwie muzycznej, wracamy do was po oddechu, który zdołałyśmy złapać. No i przechodzimy do kolejnego z całego punktu programu, czyli do bloku o serialach. Previously on między 12 a 17 marca rusza trzeci sezon American Crime. Jest to serial dramatyczny stworzony przez Johna Ridleya i Michaela McDonalda. Fabuła rozgrywa się w Kalifornii i skupia na morderstwie na tle rasowym oraz procesie w tej sprawie. Ukazany jest to z punktu widzenia życia osobistego ofiar, oskarżonych oraz ich rodzin. Twórcy chcą dokonać analizy punktu widzenia Amerykanów na rasę, klasę społeczną i politykę. Główną rolę gra Fel Felicity Huffman, która wciela się w barbę skłuki byłą żonę rasa w tej roli Timothy Hutton, a także matkę zamordowanego Mata. Bohaterka zdeterminowana odkryć prawdę postanawia trzymać się blisko śledztwa i poznać odpowiedzi na przerażające pytania. Premiera tego serialu miała miejsce 5 marca 2015 roku. Czeka nas finał sezonu Zabójczej Broni, czyli serialu, który premier miał 21 września i jest to serialowa wersja Zabójczej Broni. Fabuła opowiada o policjancie z Teksasu i jednocześnie byłym komandosie SEAL Martinie Rixie, który przeprowadza się do Los Angeles, gdzie chce rozpocząć nowe życie po śmierci żony i dziecka. Jako partner przydzielony zostaje mu detektyw Roger Murtag, który niedawno miał poważny atak serca, a, także powraca do, a teraz powraca do pracy i musi unikać stresu w swoim życiu. Finał sezonu serialu Star będzie miał również miejsce w tym tygodniu. Premiera miała miejsce 14 grudnia 2016 roku. No a Star to nowy muzyczny projekt Lidanielsa. Opowiadał będzie o trzech młodych kobietach, które chcą spełnić swoje muzyczne marzenie i wspólnie zakładają zespół. Projekt ma być kolejnym muzycznym hitem telewizji Fox i jest porównywany do Imperium. 2 marca pojawił się też drugi sezon *Hap* and Leonard, czyli serialu opartego na powieściach Joey'ego Lansdale'a. Opowiada o Hapie Collinsie, teksańczyku ze słabością do kobiet oraz Leonardzie Pajnie, czarnym geju i weteranie wojny w Wietnamie. Po tym jak uwodzicielska była żona Hapa przedstawia propozycję nie do odrzucenia, prosty plan szybkiego zarobku zmienia się w krwawą jatkę. Brzmi intrygująco. No i na koniec nowość, Iron Fist, 17 marca będzie miała miejsce premiera. Finn Jones wciela się w Daniela Randa, mistrza sztuk walki, który powraca do Nowego Jorku i rozpoczyna karierę superbohatera. 8 lat w Tybecie, król popkultury, 20 minut do godziny 22. Zostawiamy Was z tym utworem i wracamy niebawem.